Bierzemy dwa jajka, obieramy mleko i nadziewamy sapatyczki do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litramy z chłodzonego parmezanu. Miksujemy przez piętnaście minut, posypujemy to wszystko drobno przetowaną wodą i dośmieramy. Kroimy i podsypujemy sosem. Smałujemy małym, dużą ilością ganaretki z łososia i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyrażnie nam czaso. Kroimy, mieszamy i podajemy do są. Słuchaj dalej, a nóż, widelec, przyda ci się to w kuchni. Tak, no, witam serdecznie, słuchajcie, ja jestem dzisiaj. Jest... Dziś jest niesamowity dzień, dzisiaj jest, jesteśmy już po walentynkach dla tych, którzy obchodzą walentynki i e, będziemy niedługo przed e, tłustym czwartkiem. E, za oknem pada deszcz, e, strasznie wiatr wieje do 100 mil na godzinę, a niespodziewanie udało mi się dzisiaj zaprosić do naszego podcastu Znanego podróżnika, obieży świata i podcastera, archiwistę <coughs> z zakurzonych archiwów, który przekopuje i dokłada i przerabia i ponownie edytuje różnego rodzaju zapomniane już podcasty, a tym panem jest um, Filip z Dublina, Tak, tak. Serdecznie witam. Dowiało mnie, tylko właśnie nie wiem, czy ty mówiłeś, że 100 mil to morskie czy, czy lądowe? Lądowe. Nie wiem. lądowe, bo jesteśmy lądowe. w Zjednoczonym Królestwie, Aha. także 100 mil. Aha, tak, to serdecznie witam wszystkich słuchaczy i bardzo mi chciałem powiedzieć, przykro, nie. To chyba pierwszy podcast w tym roku, Anusz Widelcowy. No tak, tak, tak się zdarzyło, było. Hmm. Różnych no parę perypetii straciliśmy, by można, po bankowemu płynność finansową, płynność Aha, edytorską. To tym bardziej mi radośnie, że otwieram nowy sezon i nowy I rok. Witam serdecznie. 2014 ma być szczęśliwym rokiem nie tylko dla podcasterów, ale dla wielu ludzi. Zapowiada się ten rok wieloma zmianami. Tak, podcasting się odrodzi. No, mam nadzieję, Wszystko. mam nadzieję, tylko brakuje tak. jakiegoś konceptu. Wiesz co, jeżeli tak porównamy tak. sobie ten koncept, który ma YouTube, gdzie ludzie masowo montują filmiki różnego, różnego rodzaju jakości autoramentu, no to ja myślę, że może ktoś wpadnie na pomysł i zrobi taką platformę podcastową, gdzie będą te podcasty i gdzie będzie można tego posłuchać i, i do tej pory. No jak mamy przecież takie platformy? Jacek, ile ty jesteś w biznesie? Już chyba z pięć lat, no to już powinieneś wiedzieć, że mamy platformy chyba. i nie rób, nie rób tutaj zgorszenia, bo przecież mieliśmy i podcastofony i różne terkasty i teraz mamy nasze pod stację i no, więc wszystko znajdziemy, tylko trzeba troszkę poszukać, więc nie mówię, że nie ma. Nie, ja nie mówię, że nie ma, tylko no. mówię, że mam nadzieję, że to będzie jakoś tak bardziej spopularyzowane, tylko... No już nie, już nie. Już nie z przecież, drugiej strony już... Ale z drugiej strony niech to nie będzie za bardzo spopularyzowane, bo wtedy niestety, ale polska rzeczywistość okazuje, że jakość mhm. i poziom tych podcastów spada, wiesz co, no. Ale okej, okay, dobrze, z podcastu przejdźmy do rzeczywistości, czyli do kuchni. do kuchni tego jakby naszego centralnego miejsca. Kuchnia jest najważniejszym miejscem poza łazienką w naszym domu, bo jeżeli kuchnia jest w remoncie, no to wtedy musimy się salwować jedzeniem gdzieś na zewnątrz albo zamawiać na telefon. Także słuchajcie, dzisiaj będziemy przepytywać na tą okoliczność właśnie Filipa. Ale zaczniemy, słuchajcie, zacznę od tego Filip przede wszystkim, że można by powiedzieć, że jesteś człowiekiem, który z niejednego pieca jadł chleb, że tak um, mam na myśli to, że niejedna kuchnia jest Ci znana. Tak, nie, niektórzy mówili nawet, że nieźle potrafię dopiec. O, właśnie. Al, tak. Ar, tak. Down. <głos> ale to a propos mojego głupowego humoru pewnie dlatego i, mm. i, i moich zagrywek słownych. Ale tak, to ty, potrzeb ty, ty potrzebujesz czasami takiego Rzecznika jak Lech Wałęsa, albo kogoś prawnika, który będzie tłumaczył to, co ty mówisz. Matematycznie, czy rady jest 6, a nie będzie 8? Dobrze, niech będzie 9. Czy można liczyć na to, żeby pan włożył swój cenny wkład? Nieskończoność tego nie mogę robić. Musimy roz, r, r, r, znaczy musimy liczyć się z tym, że wreszcie zaczynamy mówić nie jak gęsi, tylko jak kaczki. Mnie się to nie zdarzyło, bo ja już to przeżywałem. Przede wszystkim liczą się słuchacze podcast. Nie tylko dla specjalnie dla was. Chciałbym tylko delikatnie przypomnieć, że. software. Dłużej nie do zniesienia! Dalej się nastąpi. Posłuchać, troszeczkę posłuchać. No tak. No tak Okej, okay, no tak, dobra, tak. Pierwsze pytanie: z jakimi potrawami, za jakimi potrawami? To, to, to dlatego to pytanie będzie pierwsze z tego względu, Filip, ponieważ jesteś emigrantem, a nie delegatem, mhm. tylko emigrantem. Dlatego ja mam pytanie mhm. takie: jak przyjechałeś do Irlandii, za jakimi potrawami zacząłeś tęsknić? Jakich potraw Ci zabrakło na tym stole irlandzkim? Ja przyjechaliśmy, przyjechałem w do Irlandii późno jesienią i, i od razu prawie były święta, więc tak na samym początku, jakby to można skategoryzować, powiedzieć mądrze, to brakowało mi na święta właśnie troszeczkę rzeczy takich polskich, bo jak przyjechałem tutaj do tego wyspiarskiego kraju, to nie było jeszcze nic. Nie było żadnych sklepów polskich, ani różnych z polskim żarciem, więc na samym początku brakowało takich tradycyjnych polskich rzeczy na, na, na stoły, ty, czy typu rybeczka, więc brakowało mi wtedy takich wigilijnych rzeczy i pamiętam w jakichś ruskich sklepach kupowaliśmy jakieś salone wstrętne ryby. A tak odpowiadając dokładnie na twoje pytanie, to w zasadzie nic mi nie brakuje, bo za niczym nie tęsknię tak do końca, bo jestem w stanie sam sobie wszystko tutaj samemu zrobić. Nie to, że jestem fantastyczny kucharz, tak jak wy z podcastu, jedynie słusznego, ale mam zdolności manualne i różne inne, więc, więc, więc za takimi konkretnymi potrawami nie tęsknię, bo jak już powiedziałem, jestem w stanie sobie tam wymyśleć dużo rzeczy z przeszłości i zrobić to, ale czasem, czasem wiadomo, jak się jedzie do Polski albo gdzieś, to jakieś mamy kotleciki, mamy pyzy, tu, tu cioci kaczka z pyzami, albo coś takiego. Są takie rzeczy gdzieś tak z młodości, za którymi tęsknię, ale, ale jeśli się nie uda gdzieś tam zjeść co jakiś czas w domu, to tutaj, w mieście gdzie mieszkam, są polskie knajpy, takie... Fajne, nowoczesne, nie takie, nie takie jakieś takie babcine i normalnie jest polskie jedzenie, absolutnie można zjeść wszystko co się chce, wiadomo, że gołąbki smakują troszkę inaczej, że mielone smakuje troszkę inaczej, że zupa pieczarkowa jest lekko inna, ale jak chcemy iść właśnie na łatwiznę, to wszystko, wszystko tutaj jest. No wiesz, ja zadałem tego, to pytanie, bo z czasem to również my też tutaj spędzamy dużo czasu z kuchni, w kuchni i próbujemy sobie po prostu adaptować, czy mamy swój styl kuchni i rzeczywiście część rzeczy, żeśmy mm. kiedyś to się dwa razy do roku jeździło do Polski, teraz to już... Się, się... No ja się... kiedyś się sprowadzało rzeczy z Polski, tak. wiesz, wrzucało się do autobusu wielką pakę, mama zrobiła słoiki z wszystkim i się jadło potem przez miesiąc, ale teraz tak. w zasadzie wszystko jest, kwestia jest tylko ceny, żeby kupić dobrą jakość i, i w miarę dobrze i, i mhm. no i tyle i nie ma, nie ma problemu z okay. takimi, z rzeczami, które po prostu chcielibyśmy strasznie, strasznie zjeść, a nie można. No, dobrze. A nóż widelec? Najsmaczniejszy podcast w sieci. Ja ci powiem tak, jeżeli chodzi o jedzenie takie kupowane, to byłem mile zaskoczony. Jest taka dziewczyna, mieszka w Bostonie i ona prowadzi swojskie jadło, zdaje się, takie, taką mhm. restaurację. I ja specjalnie tam pojechałem właśnie na pierogi. Do Bostonu? Tak. O, wow. Tak co tydzień robisz? Czy, czy nie, co? nie, nie, to tylko jak żeśmy jechali, wiesz co, bo dowiedziałem się, że żeby znaleźć piaszczystą plażę w Anglii, to trzeba jechać na północny wschód i do Schemesdell jakoś tak, to się chyba wymawia, pojechaliśmy, Aha. a po drodze właśnie może, przejeżdżasz przez Boston i po prostu, wiesz... No i tak jakoś trafiłem na tą... E, Aha, bo ja myślałem o tym Bostonie w Ameryce, a nie, nie, nie w Anglii. Nie, nie, nie. Przepraszam, myślałem, że tak sobie wyskakujesz na tydzień na przykład. Nie. Na weekend do Bostonu, do Nowego nie. Jorku albo Ale gdzieś. Nie, byłem w oryginalnym Bostonie, wiesz? Do Rzeszowa. W oryginalnym tak. Bostonie byłem. Okay. Mm -hmm. I tam się spotkałem z czymś takim naprawdę dobre jedzenie. Dowiedziałem się, że one kupują ziemniaki na markecie. Wiedzą jakie ziemniaki do jakich potraw kupować. I co ciekawe, jest w, w Bostonie jest polski rzeżnik. Bo też o tym ostatnio się też dowiedziałem, że rzeźnicy polscy różnią się od angielskich. Angielscy inaczej kroją te półtusze, inaczej wykrawają poszczególne uh -huh. e, poszczególne m, rodzaje mięs, do których z których no, coś co tam kraj, to obecnie, robimy. Wiadomo. tak, tak. Także jak takie coś się chce, to można właśnie w z okolic Bostonu to ja oso osobiście polecam. Mm -hmm. Teraz wiesz co, ostatnio słuchałem tak, jakiegoś podcastu o pamięci ludzkiej jeden z tam profesorów powiedział, że człowiek e, pamięta najwcześniejsze momenty swojego życia, które pamięta, to pamięta powiedzmy z wieku e, około 4-5 lat. I tutaj, stąd moje kolejne pytanie, jakie e, pamiętasz potrawy z dzieciństwa, ja tak troszeczkę Cię naprowadzę, ja pamiętam mhm. z taki smak surówki z marchewki z przedszkola pamiętam taki e, rosół który był... Ale to Ty mnie pytasz czy ja Cię mam pytać? Ja Ciebie pytam a ja Ci... Bo ja jestem gościem to ja powinienem mówić, a nie Ty mhm. Gość ma zawsze rację no. więc no. słuchamy Cię No mów, mów, marchewka, przepraszam Surówka ja oczywiście z, jestem z niemiły z marchewki rosu o takim niesamowitym smaku i takie mięso, sztuka mięsa właśnie z rosołu krojona z surówką i z ziemniakami. To pamiętam. Taką potrawę pamiętam właśnie. Ja muszę wam powiedzieć, że Jacek tutaj przygotowywał się do tej rozmowy jakieś trzy tygodnie. Wysłał, wysłał mi pytania, żebym je wykuł na blachę i teraz mi po prostu zadaje te pytania. Ja już wszystko zdążyłem się nauczyć, przeczytać i w ogóle. Więc, więc odpowiadając na twoje pytanie, chyba takim pierwszym smakiem kiedyś mleko było inne I moja mama na przykład jak um, robiła tam coś z mleka, jakąś zupę albo ja trochę za młodu dużo, dużo czasu przed, prze, prze, przebywałem w szpitalach, więc mm. tam zawsze były zupy mleczne i takie różne rzeczy um, na białowe, więc, więc, więc to jest taki troszeczkę mój szpitalny smak taki pierwszy, takie lubię zawsze zupy, takie maczanki typu wiesz, mleko i do tego bułka namoczona, troszkę cukru i to, to, to sobie co, co jakiś czas lubię zrobić, Hałka, ale też właśnie... Ja... Ja, ja, Słucham? ja lubiłem hałkę maczaną w gorącym mleku. No, no, no, to coś takiego. Ale też pamiętam, jak mleko kiedyś było inne, to mama po prostu zostawiała to mleko na noc i wtedy się robił z tego taki dobry ser biały. I ten ser po prostu się lekko soliło i można było go jeść tak normalnie. Nie, ale to jest to... jakaś fantazja, proszę Pana, bo mleko zostawione na noc nie robi się ser. Może się zrobić siadłe No nie, no, ale coś, coś, ma, coś mama robiła właśnie z tego. Nie, że mleko, tak. zostawiała, na, zostawiała na takim sitku e, to mleko A, czy coś takiego tak, i, tak, i robił tak, się ten. Tak, to tak, no. ale niezwykłe mleko, które było tam. Nie, tam, nie, nie. Tam. Nie, nie, nie, i to tak. pamiętam. No i jeszcze trzecia rzecz, jak chodziłem do, do, do podstawóweczki, to z drugiej strony mieliśmy Bark Mitic, ja jestem z Poznania i na osiedlu Rzesz była moja... Podstawówka i zaraz z drugiej strony ulicy był bar śmicic, który do teraz istnieje. Nawet kiedyś tam podcasty uczyniłem mhm. chyba jeden albo dwa i pamiętam taki smak właśnie chyba za 2,53 były dwie pyzy z sosem myśliwskim. Wow. I to też jest taki smak dzieciństwa. I pamiętam za każdym razem, kiedy wracam do Poznania, to lecę do tego baru właśnie na, ten, na te pyzy z tym sosem myśliwskim i to chyba wciąż smakuje tak samo. Tego mleka już nie jesteśmy w stanie y, zrobić sera z tego mleka te zupy mleczne chyba też już nie smakują tak samo, ale te pyzy z sosiem myśliwskim dalej smakują tak samo. No to sukces tej restauracji, że się nie zmienia. Bo chyba... No to jest taki podły bar, Wie... wiesz, mleczny. No tak, taki, ale taki... chyba chcielibyśmy czasami, żeby pewne rzeczy się nie zmieniały, powiedzmy. Hmm, no tak. Byśmy no. rośli, zmieniali rozmiary naszych ubrań hmm. i butów, ale pewne rzeczy chcielibyśmy, żeby się nie zmieniały. No to już chyba nie możesz bardziej urosnąć. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, jak wyglądasz. E, wiesz co, że z przykrością stwierdzę, że jak przyjechałem do Anglii, to kupowałem spodnie z rozmiarem 36, a w tej chwili zakładam 38-42, także wiesz. No tak, no, no, no, no w sumie no dobrze, ale <grym> słuchacze co nie wiedzą Jacek jest ogromny. <grym> tak, mam ponad 6 stów wzrostu. Tak. Okej, okay, dobrze, to lecimy dalej. Jakie, jakie potrawy w związku z tym, że dużo podróżowałeś wiemy z twoich podcastów, że byłeś w Stanach Zjednoczonych? i tutaj w Hiszpanii twoja chyba ulubio, twój chyba ulubiony kraj i jakie potrawy najbardziej cię zaskoczyły, zadziwiły. Że powiedzmy, że wiedziałeś o jakiejś potrawie, ale jak ją w oryginale, powiedzmy, ja na przykład, że jak, byłem, jak byliśmy we Włoszech, w takiej miejscowości Soverato, to byłem zaskoczony, jak my poszliśmy tam miejscowy miejscowy Ksiądz pokazał nam, gdzie jest taka oryginalna włoska restauracja, gdzie pizzę wyjmują z pieca, w którym wcześniej, który był wcześniej rozszywany drewnem. To byłem zaskoczony, zaskoczony tym, że ta pizza była... Był to placek, na którym prawie nic nie było, a była tak smaczna i czuło się wszystkie smaki, mm. że naprawdę żadna sieciówka, ani w Polsce, we Wrocławiu czy w Polsce, jak byłem nigdy nie spotkałem tak smacznej pizzy, jak właśnie tam. A propos pizzy, to mogę Ci powiedzieć szybciutko, że najlepszą, jaką pamiętam, jadłem. Nie wiem, czy to jest może jakieś takie y, wydumane coś i po prostu się zdarzyło. W każdym razie najlepszą pizzę jadłem w Monako kiedyś. Pamiętam, jechaliśmy, jechaliśmy bardzo długo, to jeszcze czasy licealne, czyli dawno. W ubiegłym, em, wieku, no, w ubiegłym wieku, w no, byliśmy bardzo głodni i stanęliśmy gdzieś w przydrożnej pizzy, właśnie wjechaliśmy do Monako, bardzo chcieliśmy zjeść pizzę w Monako. I pamiętam, zjedliśmy pizzę, nazywała się Primavera i to pamiętam do dzisiaj, że to jest takie mój ideał pizzy, dokładnie nie wiem dlaczego, może dlatego, że byliśmy strasznie głodni, a może dlatego, że była bardzo taka mm, zdrowa, to, jeśli chodzi o, o wygląd, bo była taka zielona, dużo owoc, dużo, dużo warzyw, dużo sałaty, dużo różnych rzeczy mm. i może dlatego się nazywała Primavera, a propos Ameryki... To by, byłem w obydwu Amerykach, tak mi się przydarzyło, ale pamiętam, jakiś czas temu byłem w Panamie i w Panamie właśnie jadłem najlepszego steka takiego, hmm, to się nazywa filet steak, czyli można by powiedzieć takie polędwiczki e, wołowe. wołowe i po prostu niebo w gębie, taki, taka a, piękna kuleczka z mięsa Dobry. zrobiona, w środku lekko różowa, taka medium done, jak to mhm. się mówi po angielsku. I to pamiętam, też jest taki smak, którego chyba nigdy nie zapomnę. Co, co dziwne, że w Panamie liczyłem na, wie, na więcej owoców, wiesz, i na, wie, na, wie, na więcej zielenizny, tak. a tam w zasadzie je się tylko mięso, tam się je mięso, mięso, mięso, wszędzie w koło, wiesz, co chcesz to masz, a tam ogólnie, i też ryb nie było, bo też wiadomo, że Panama taki kraj wąski, wszędzie woda, tak. też nie było ryb i wszędzie mięso, mięso, mięso no i to chyba są dwie rzeczy, które tak na szybciutko pamiętam, że właśnie ta pizza gdzieś z Monaco i ten, ten, ten filet, filet z wołowinki, taki fantastyczny, naprawdę i to wtedy był taki smak, no. Wiesz co, jest, jest dużo rzeczy takich, których lubię i ja, ja lubię ogólnie jeść, tak jak wy i przywiązuję do tego um, wagę, co duże, dużą wagę do tego, co jem. Szczególnie w, troszkę małą reklamę zrobię tutaj, bo moja siostra, szanowna, um, urodziła jej się dziecko 3 lata temu i postanowiła um, zrobić coś, żeby to dziecko się dobrze odżywiało i założyła sklep ze zdrową żywnością. Jak, jak chcecie sobie wejść z zielona, spiżarnia.pl w Poznaniu i siostra po prostu sprzedaje fantastyczne, zdrowe, ekologiczne rzeczy i raz, drugi, trzeci do niej przyjechałem, dała mi tam różne inne rzeczy zdrowe i to jest naprawdę ogromna różnica i w, w jakości i w ogóle w tym, jak się potem człowiek po tym wszystkim czuje I, i też tak jeszcze w takie deskalia małe, że a propos Panamy, byłem gdzieś w Panamie na, na 6 dni na takiej wyspie, gdzie absolutnie nic nie było ani prądu, ani niczego, ani niczego żyło się na drzewie i jadło się to, co się znalazło albo ci dali, bo to też to, minimalnie było zorganizowane, ale pamiętam właśnie, że, że wtedy po tych sześciu, pięciu dniach czułem się taki dziwnie naładowany właśnie, bo jedliśmy jakieś, wiesz, kakaowce z drzewa, jakieś kurczaki, co tam roz, y, latały obok, takie wszystko, wiesz, zdrowe i to chyba właśnie te, te dwa lata temu pierwszy raz doceniłem właśnie taką zdrową żywność i, i może nawet nie chodzi o potrawy, tylko właśnie o to, co jesz i jak to jest zrobione i ile te, tej chemii ma w środku, bo nie ukrywam prawie każda rzecz teraz jest chemicznie konserwowana albo cokolwiek, ale no, no kurczę no, w naszym wieku Jacek, to już musimy uważać co jemy, więc, no. więc y, cóż. nóż Widelec najsmaczniejszy podcast w sieci. A propos, a propos, a propos konserwacji, to wiesz co, byłem zaszczekowany ostatnio, jak przed świętami chcieliśmy kupić kapustę do kiszenia i okazało się, że dopiero kapusta w takim drugim polskim sklepie, która była w beczce zawierała to, mhm. co normalnie jak się kisi kapustę a pozostałe mhm. kapusty w takich małych pojemniczach, pojemniczkach dwulitrowych czy półkilogramowych czy kilogramowych, to tam jakiś cukier, sól wzmagacz, no, smakowości no takie dodatki tak do kiszenia, nie? i tam wzmacniacze smaków, dużo jest, jest takich rzeczy, wiesz? No, więc mówię, że strona, sklep mojej siostry, akurat tam udało jej się rozwinąć tą firmę, ma trzy sklepy i naprawdę sprzedaje dużo fajnych rzeczy. Nawet mam z nią jakiś zaległy podcast. Nagrywałem chyba rok temu właśnie o tych wszystkich sprawach, jakoś się jeszcze nie ukazał. Ale mówię, że to bardzo dobrze. Też trosz, to bardzo dobrze. Troszkę też oscyluję w kierunku diety bezglutenowej, bo wyprzedzam Twoje pytanie, bo też było takie jedno pytanie, czy jakieś diety używam. Nie używam żadnej diety, ale tak trochę coraz częściej patrzę, co jem, więc więc, więc, więc tak to wszystko wygląda i, i, i czasem, wiesz, mhm. nie musi być jakieś wykwintne danie kurczę z RPA, czy gdzieś jestem na końcu świata, ważne, że jest to w miarę zdrowe i smaczne i smakuje, bo teraz, mhm. wiesz, różnie z tym bywa. No zgadza się, no to fajnie, no proszę Pana, to dobrze, że ten podcast się nie ukazał, proszę dać namier na siostrę i powiedzieć, że będziemy, będzie chęt... bylibyśmy zadowoleni u satysfakcjonowani, gdyby była gościem naszego podcastu, dobrze? Dobrze, pogadam z siostrą, Dzięki czemu nie? serdeczne, okej, okay. dobra, no to już e, przez aklamację odpowiedziałeś na kolejne pytanie, to już, to już o tym wiemy, że... Możesz odkreślić, nie, tak. Jesteś, nie jesteś wegetarianinem, jadasz wszystko byle zdrowo. Tak. Znaczy nie jadam, jak to się mówi, robale, czyli nie lubię tych wszystkich, wiesz, muszli, um, nie lubię Aha, czyli... ośmiornic, takich rzeczy, ale ryby, wiadomo, tak, ale, ale te wszystkie, wiesz, glizdy i robale to nie bardzo. Czyli o, owoce morza są Tobie obce, nie są w tej samej... Nie, są mi znajome, ale niechętnie się do nich zbliżam. To my tak samo, ja jakoś, jakoś próbuję, bo jak byliśmy we Francji, w tym w Kanto, żeśmy widzieli, jak tam ludzie się zajadali, nie dość, że owoce morza mhm. to jeszcze na zimno, bo były podane w takiej dużej misie lodu. Ja to zamówiłem z po prostu. Z owoców morza to ja najbardziej lubię sobie podejść do tego akwarium, gdzie to wszystko pływa. Czasami w restauracjach tak bywa. I patrzeć co pływa i dotykać i kiwać i robić jakieś dziwne miny do jakichś ośmiornic, różnych innych rzeczy. I że, ten, machać im na pożegnanie, bo zaraz wylądują na stole jak jakiegoś Francuza. Okej, okay, dobra. Więc to jest najfajniejsze rzecz. to teraz minuta na reklamy Twojego podcastu, ja idę wyłączyć gaz w piekarniku, bo tam jest pie, pieczy się chleb i wracamy do rozmowy, dobrze? Dziękuję bardzo i wracamy po chwili. W tym mieście jest wielu interesujących mężczyzn. W tym mieście jest wiele interesujących kobiet. Ale w tym mieście jest, jest tylko, tylko jeden interesujący podcast. Nie tylko dla orów. orów. Nic dodać, nic ująć. Okay, witamy serdecznie, wracamy po przerwie. Piec piec. Co piekło dziadku? Piec się spisał, upiekłem dzisiaj trzy chlebki z mieszanki dodawałem dodatkowo taką mąkę 0,0 jeszcze nie rozszyfrowałem, to takaś nowa, która się pojawia w sklepie i no i tak, i pięknie wyszedł chlebek, a dzisiaj będą takie schabowe ze smalczykiem, jak mawiał Robert. O ale nie dzisiaj o mnie i o mojej kuchni, tylko dzisiaj, przypominam, rozmawiamy z Filipem, znanym podcasterem i podróżnikiem. Filip, ja bym chciał, w związku z tym, że mieszkasz na co dzień w Irlandii, Powiedział, jeżeli ktoś będzie się wybierał na wycieczkę, to co byś mu polecił, jeżeli chciałby spróbować, spróbować gdzie i co byś mu polecił, żeby chciał sobie coś spróbować do jedzenia, właśnie będąc w Dublinie, odwiedzając tam powiedzmy fabrykę Guinnessa czy jakieś inne atrakcje, które by go tam interesowały? Ja byś, jakie potrawy byś mu polecił? Albo co byś mu nie polecam. Ja nie chcę zabrzmieć tutaj, nie wiadomo jakim to ja jestem autorytetem, albo co ja to wiem o jedzeniu, ale dla mnie Irlandia jest pustynią, jeśli chodzi o kuchnię, absolutnie nie ma nic dobrego tutaj, wiadomo, że jest ten gulasz ich, czyli czyli stew ale w, tu będę krótki w odpowiedzi, czyli absolutnie nie ma nic w tym kraju, co jest dobre Orginalnie. do jedzenia ciekawe nie wiem, czy u Ciebie jest w Anglii podobnie. Może jest więcej, jeśli chodzi o angielskie rzeczy, nie jakieś takie, wiesz, szemrane typu gdzieś tam mieszanki indyjsko, jakieś nie. inne, ale jeśli chodzi o kuchnię taką irlandzką, to naprawdę, naprawdę absolutnie nic nie ma. Nie, nie, nie polecę nic, bo po pierwsze nic mi z tego nie smakuje, a po drugie no, no jak mówię, że jesteśmy z innej kultury i może lubimy troszkę innej rzeczy, tu może nawet nie chodzi o to co kto lubi, ale, ale o jakieś takie nie wiem, kubki smakowe, a według mnie Irlandczycy absolutnie nie takowych nie mają i no trudno, no, no, no. wszystko co mają to mają albo z Anglii, albo gdzieś jakieś zapożyczone Wielu. rzeczy i, albo z... i no i więc tutaj, tu jest dużo restauracji, dużo knajp i mm, też tak nie chcę zabrzmieć, nie wiadomo kto ja jestem, ale Irlandczycy zjedzą wszystko, jeśli to jest ładnie podane i cokolwiek y, to wygląda, aczkolwiek są bardzo niechętni, wiem to po sobie, y, do próbowania różnych rzeczy, bo ilekroć na przykład do pracy tam przenosiłem różne rzeczy, romskie. począwszy od, od tradycyjnych ogórków kiszonych albo jakichś, oni też na przykład wędlin w ogóle nie jedzą. Jeśli im się przyniesie jakąś dobrą szyneczkę albo zdrową szyneczkę albo cokolwiek, to nawet nie próbują, nawet nie są ciekawi tego. I to jest myślę największy problem Irlandczyków, że oni nie są ciekawi jedzenia. Aczkolwiek mówię, pójdą do jakiejkolwiek knajpy, to w zasadzie zjedzą wszystko, ale to musi być właśnie to musi być. Yy muszą trochę wiedzieć, co to jest. To znaczy przeczytają w menu, tak. wiadomo, nie? Ale, ale, ale tak jak im dasz coś do spróbowania i nie wiedzą, to absolutnie nie, nie, nie, nie ma no szans. Dobra, nie masz szans. O, ale odwiedzają jakieś te polskie restauracje, próbują takich pierogów czy gogów? Nie, Nie, nie sądzę. Chyba, że wiesz, oczywiście mamy jakichś znajomych, którzy wiesz, tutaj są ilanczykami i się z nami y tak. kumplują, to weźmie się ich do polskiej knajpy, no to spróbują, nie? Ale ja wiem po sobie i po znajomych, którzy gdzieś pracują właśnie w firmach i staramy się czasem gdzieś tam, wiesz, tak. pobratać i przynieść coś dobrego polskiego i, i, i, i według nas polskiego dobrego, to absolutnie tak jak mówię, że nie ma w nich ciekawości dru drugiej kultury, dru drugiego człowieka, więc... Okej, okay, czyli więc... jak jedziemy do Irlandii, to, tak, to, bierzemy, to kanapki bierzemy kanapki, sobą, kanapki swoje jakieś swoje puszki, tak. albo szukamy polskiej restauracji, mhm. gdzie możemy coś gdzieś. No ja tutaj ze swojej strony to bym powiedzmy, tutaj odwiedziłem parę restauracji, które były prowadzone przez... Powiedzmy Anglików, ym, Pakistańczyków czy Włochów, to fish and chips to polecam. z new, Jeżeli ktoś będzie w Newton Keynes, to polecam z New Bradwell restauracja od ym, dwóch pokoleń. No tak, do, ale Jacku, co, co to za potrawa jest fish and to chips? Jest to po prostu ryba w panierce i, i frytki z worka. No, i to, ale to, nie, nie, nie. To jest no tego widzisz, typu jedzenie. Tak, ale nie, tutaj są frytki rę, ręcznie cięte, wiesz? Oni mają dwie no dobrze, ale zawsze to są frytki, nie? Zawsze to są frytki, zawsze to jest pieczony ziemniak. To jest minimum, ja, ja, minimum jakiegoś, nie wiem. Kreacji. Próbowania. Z kreacji. O właśnie o to mi chodzi. Okej, okay, dobra, słuchajcie, no to nie mamy się czego wstydzić. I w związku z tym, że powiedziałeś, że jednak nie ma czego tam jeść i z Polski widziemy jedzenie, to wrócimy na moment do Polski. A nóż widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. I ja bym chciał Ciebie zapytać, w związku z tym, że Ty jesteś z Perlandii, tak? Dobrze mówię? To chciałbym tak, Ciebie tak, zapytać, tak. co byś powiedział ludziom, jeżeli oni myślą potocznie o jakichś takich potrawach typowo poznańskich? Czy jak Co, jak co można myślić? No, no nie wiem, mnie się wydaje, że poznańskie to są tak, poznańskie były te... Czekaj, pierniki, nie, coś to było takiego. Na Marcina. No to toruńskie ja. chyba. Toruńskie nie, chyba. Miał, miałam na myśli, pierniki. a co jest na Marcina Świętego Sieje w Poznaniu? Rogale, o, właśnie, marcińskie, rogale marcińskie Z Białego Maku, tak. Wiesz, ja mam na myśli to mhm. właśnie na przykład takie rogale marcińskie, czy jakąś taką typowo no nie, no pyzy będą, te, no pyzy będą, czy knedle, pyzy mhm. będą takie też poznańskie chyba. Z pyzami tak? też tutaj jest śmiesznie, bo na przykład pyza, pyza to dla mnie, to jest tak, niektórzy na to mówią pampuchy. A, to ja to tu na kiedyś parze, poszedłem tak? do sklepu i wiesz, poproszę, poproszę pyzy, a pani mi przyniosła pierogi, a dla mnie pyza to jest taka, wiesz, co się na parze robi takie wielkie, tak. ogromne, nie? Na, na tak, drożdżach, nie? A tutaj, wiesz, to też zależy, yy, z, z jakiej wiesz, części... Z jakiego, jakiej części Polski no jesteś, właśnie, nie? No czyli to odnośnie tego... A jak te poznańskie jak to było? Te? Rogale, tak? Rogale. Wiesz co, no poznańskie rzeczy w... jest tutaj kilku poznaniaków i, i jakoś sobie tam czasami dajemy radę z jedzeniem. Oczywiście ja lubię robić Eintopf. To jest taka zupa, jakby to można nawet powiedzieć, zupa warzywno-jarzynowa, taka z wkładką, którą się robi lekko na słodkiej kapuście żeby ona była lekko taka słodka, bo pamiętam, właśnie moja babcia coś mhm. takiego robiła i to jest właśnie taka zupa, wiesz, na 3-4 dni czasami w wielkim, wielkim, wielkim garnku. Potem, co jeszcze może być, gęś po poznańsku, może być golonka po Wielkopolsku, co jeszcze, jajecznica z pomidorami, to mój ojciec bardzo często robił. Tylko? E, Tylko jajka i pomidory? Tak, tak, tak, właśnie nigdy Jaki tego nie lubiłem. Moja mama to robiła. I, jakoś to tak było, ogórki kiszone po poznańsku, co tam jeszcze może być, no i te rogale marsińskie, które są jakby takim na deser... Mm -hmm. Wątróbka z jabzami, czyli, czyli to też jest takie właśnie poznańskie, albo ser smażony też może być taki z kminkiem. Pamiętam, jak moja mama robiła ser smażony, to trzeba było z domu wychodzi na trzy dni, bo tak śmierdziało, ale ten, ale wiesz co, no to jest klimat tak. poznański, wiesz, ślepe ryby z merderdom, albo gzik, albo takie rzeczy, które, Dobra. wiesz co, ja mówiąc szczerze, kultywuję to. Ja to lubię, ja to gdzieś tam, jak robimy jakieś imprezki domowe, to zawsze przemycę coś po poznańskiego, więc ludzie, ludzie jakaś... nawet... Polacy, którzy tu są, to po prostu, wiesz, lubię, lubię to gdzieś przemycać. Nie? Okay. Jest właśnie coś. Coś, je, coś jedzą, co wiedzą, y, co, jak mm. wygląda, ale smakuje inaczej. No dobra, niż no to ubiega. teraz pytanie, poproszę powiedzieć tak e, przykładowo, jak wygląda Twój dzień kulinarny, no powiedzmy poniedziałek? Co no ja lubię kanapeczki. Odjadę, Jak mój sympatyczny, sympatyczny mój kolega Rafał, z którym się bawię właśnie w wspomniany serwis wcześniej pod stację. Um, on lubi sandwicze a ja mówię na no to kanapeczki. Jak idę rano do pracy, um, to zjem sobie coś lunchowo. Mamy akurat sklep Aldiego obok, więc sobie zawsze coś tam niemiecki. Um, ja, Naturliś, to sobie zawsze coś tam ze sklepu wezmę. A czasami, jak nie, nie, nie poniedziałek, tego na przykład sobota, no co zrobię sobie rano kanapeczki, potem sobie jakiś obiadek, taki, wiesz, dobry, albo jakieś mielone, albo mm -hmm. kotlety, wiesz, ładnie upanierowane, do tego duszone ziemniaki. Ryb też staram się dużo jeść. Wiesz co, no jem tak samo jak w Polsce. To absolutnie nie ma żadnej różnicy. Tak jak powiedziałem wcześniej, że, że irlandzkie żarcie Dobrze. nie jest urozmaicone, Pożo, jest bardzo biedne. Jeśli, jeśli, chodzi, no, jeśli chodzi też o wędlinki, to nie nie mają, więc tutaj wszystko jest, to co w Polsce, więc więc Dobra, tutaj Wiem czyli, czyli to, co Czyli, generalnie, wiesz, papio, tak, czyli generalnie robisz jedzenie w domu nie, nie, nie i nie sprawia ci do problemów jakiś, prawda? Nie, nie, absolutnie nie, bardzo lubię gotować, w ogóle jestem fantastycznym kucharzem. No, miło usłyszeć. Zawsze dziewczyny na to, zawsze dziewczyny czy na serc, to, wiesz, do brałem, serce. nie? No, no, no, no, mówiłem, wpadnij na obiad, a potem wiesz, czy zostaniesz na tak. śniadanie, nie? No to i zazwyczaj to działało, Opelacja nie? ze śniadaniem, okej, okay. super. Tak, tak, tak, tak, tak. No to fajnie, to miał kto przynajmniej pomyć naczynia po, po tym posiłku. No. A ja lubię naczy myć naczynia właśnie. Mam zmywarkę, ale mało używam. Trzymam w niej garnki, bo mi się nie mieszczą w szafie. No, Okej, okay. dobrze. Czyli to jest tak y, jedzenie bardziej takie racjonalne, czyli urozmaicone raz w tygodniu mięso, tak, raz tak. Ryba, dużo warzywa. warzyw i, i, i Jarzyn, i Dobrze, tych spraw. No to ja czuję... Mam dla Was dobrą wiadomość. Filip jeszcze o tym nie wie, ale będzie jeszcze częstszym gościem w naszym podcaście, bo jeżeli on robi sam jedzenie, to będziemy mogli go przepytać, jak i co robi. Dzisiaj na to nie ma czasu i miejsca. Ja bym chciał Ciebie jeszcze teraz... Czyli po prostu to pytanie to już jest bez sensu, ale ja je przeczytam. Czy jedzenie w restauracji ma sens? No to żeśmy chyba odpowiedzieli to... O. Ale nie, oczywiście, że ma sens. Ja bardzo często chodzę do restauracji. Może często to jest za, za, za, za mm. mocno powiedziane, ale raz na dwa tygodnie staram się iść do restauracji i to jest właśnie fajna rzecz w mieście, gdzie mieszkam, że jest taka, tak powiem mądrze, dywersyfikacja kuchni, bo tu jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo różnych restauracji. Wiesz, restauracja nie musi być jakimś tam mega fancy... W, trzeba iść w krawiacie, tylko mamy jakiegoś ulubionego Chińczyka, jednego, drugiego, jakieś ulubione tańskie, jakaś filipińska otworzyła i ja lubię, tak jak wy tam w podcaście czasem mówicie, smakować nowe smaki, więc, więc raz na dwa tygodnie, wiesz, jakaś może pizza albo coś innego, zależy od budżetu, nie, ale, ale absolutnie nie mówię nie restauracją, nawet jak gotuję w domu, więc... Ja, więc... ja niestety nie mogę tak powiedzieć, wiesz co, bo mhm. akurat powiedziałeś o pizzę, no to wiesz... Jak ja chcę na przykład zaproponować, to może pójdziemy gdzieś na pizzę, to Gabrysia mówi, proszę Cię, nie kompromituj się jeszcze nigdy i w życiu nie jadłam takiej pizzy, jaką Ty robisz. Dziękuję bardzo. Dobrze, ale to chodzi też czasem, wiesz, o przyjemne pożytecznym, żeby spotkać się ze znajomymi, iść do knajpy no. i po prostu nawet czasem nic nie robić, tylko wiesz, iść, zjeść tak. coś. To Nawet to jedzenie jest takie Właśnie czasem drugoplanowe, jest. Tak, ale tak, tak, spotkać tak, tak, się tak, tak, z kimś, tak. pogadać, wiesz, to... zaprosić tam 5-6 osób i, i po prostu, wiesz, to, idziemy do knajpy. No, i... U nas jest taka... Za młodych, za młodych czasów podcastu mojego e, robiliśmy kiedyś takie podcasty z knajp różnych, mm. pamiętam, więc, więc spotykaliśmy się tam w parę osób, rozmawialiśmy przy jedzeniu e, o różnych uh -huh. rzeczach i, i to właśnie tak, wiesz, taki drugi aspekt e, jedzenia w knajpach, nie, nie tylko jedzenia, ale taka socialise, jak to mówiłem po angielsku. No, y, to ja właśnie chciałem tak powiedzieć, że my też mamy tak, y, kiedyś żeśmy się spotykali... Y, w domu u kogoś, albo u nas, albo u znajomych, albo u tych trzecich czy u czwartych znajomych, a teraz żeśmy zdecydowali, że właśnie będziemy chodzić do knajpy i jest taka u nas w Niton, jest taka restauracja Red Hot, to jest sieciówka, więc może i u Was też taka być, mhm. gdzie są dania, niestety z polskich nie ma, ale są z różnych części świata, są dania, jest tam kilku takich kucharzy, widać po kolorze skóry, że to nie są z Europy ludzie. I to wtedy można mm -hmm. zrobić sobie właśnie takie wiesz y, przysłowowe 80 dni dookoła świata, czy 80 dni dookoła świata. Można sobie. No właśnie, i to jest fajne, nie można mieszka się, Mieszkamy w multikulturowych krajach mm. i, i, i ta, to jedzenie jest takie w miarę w przystępnych cenach. Tak, bo tam się płaci I, za stolik. I, tak, no. Tam się płaci za stolik, ile osobowy mm. stolik, tyle się płaci i je się po prostu y, no taki, powiedzmy, szwedzki, szwedzki stół ile ci się w środku mm. zmieści i znaleźliśmy tych jeszcze, a propos Chin, Chin to znaleźliśmy też taką na uboczu restaurację właśnie chińską, gdzie też się płaci za, mm -hmm. za osobę, a podchodzi się i próbuje się różnych rzeczy dowoli i to zarówno takich, jakby powiedzieliśmy... No, ja mam jakieś tam, wiesz, chińską knajpę, do której tam chodzę, powiedzmy, raz powiedzmy na kwartał i zawsze mówię to, co zawsze i po prostu lubię. Mam jakieś tam, wiesz, jakieś hi hinduską, indyjską też w sumie próbuję różne rzeczy i mam jakieś tam inne, innych nacji knajpy, więc tak mówię, tak raz na dwa, na trzy tygodnie na pewno zawsze się człowiek wybierze i wiesz, tu ze znajomymi, albo nawet sam czasami chce ale no, no mówię, że restauracja ma sens bo, bo to jest mówienie nie tylko jedzenia ale też jakiś tam styl no dobra, bycia no to, powiem. no to zaproponuj jakąś chińską restaurację dla e, wycieczkowiczów z Polski znaczy to trudno powiedzieć, bo są chińskie restauracje dobre, takie gdzie ja naprawdę nie chcę, wiesz, żebyś nikt są fajnie bo daj tą, której ci najlepiej smakowało mm -hmm. no, no czy, bo ta moja jest troszeczkę taka podła nawet po, po wyglądzie, bo Chińczycy akurat bez są straszne ale nigdy mi się tam nic nie zdarzyło, jeśli chodzi o, wiesz, o, o gastryczne no problemy i sprawy. I ten, i, i wygląda troszkę podle, cerata na stole i wiesz, Chińczycy oglądają swoje chińskie programy na wielkiej plaźmie, ale to jest właśnie klimat, bo to jest taka, trochę taka, taka domówka, wiesz, jakbyś komuś, jakbyś komuś do chaty wszedł mm -hmm. I, i oni, wiesz, przy okazji ci zrobią żarcie, ale też zobaczysz sobie, co się dzieje w Chinach i jakieś tam programy ich nie, więc, więc na, nie wiem, czy to komuś coś mówi na Parnell Street yy, właśnie są jest parę takich knajp i, i, i na pewno sobie traficie w każdym razie. W każdym razie. Taka właśnie, troszeczkę podła knajpa, ale, ale mówię, że nigdy tam nie było nic y, strasznego a propos właśnie gastrycznych rzeczy, mhm. więc, więc troszkę chodzę tak, bo się boję innych, ale mówię, że nie chodzę tam tylko dlatego, że, że, że mi się nie zdarzyło, tylko dobre szarcie. Takie no, jest takie mówię. Czasami coś innego wybieram, czasami patrzę, co tam mają ciekawego i. I, i, Dobrze, słuchaj, a powiedz, powiedz mi, jest tak, okay. to, teraz mi przyszło się do głowy, bo to, co ty powiedziałeś, czyli powiedzmy taka tańska, chińska restauracja, czy jakaś tam wietnańska, czy indyjska, to rzeczywiście je, je można spotkać zarówno w Anglii, jak i w Irlandii, jak i mhm. w Stanach Zjednoczonych. A ja chciałem się cię zapytać w związku z tym, że jeździłeś po świecie, czy taka restauracja, powiedzmy na przykład włoska, albo francuska, a najbardziej to by mnie ciekawo, czy na przykład taka szwedzka, albo niemiecka restauracja spotkałeś gdzieś poza Europą? Wiesz co, poza Europą no, no wiesz, nie ma chyba nie czegoś ma. takiego do, do końca jakby, wiesz, kuchnia niemiecka albo coś. No, no raczej w Stanach nie znajdziesz. Tak, tam, gdzie ja byłem, no może jest, nie? Mhm. nie wiadomo. Ale ale no to zależy. Jeździłem, masz rację, troszkę tu i tam, troszkę i tu, tam, ale jednym z pierwszych y, miejsc, gdzie w Stanach, jak pojechałem akurat udało mi się skoczyć do Arizony, y, to był taki, jak na filmach się czasem ogląda, wiesz, ostatnio oglądałem ten um, Breaking Bad, on tam, oni się tam często spotykali w takich motelach przydrożnych, gdzie, ba, gdzie baba przychodzi i kawę nalewa z takiego termosa albo z czegoś. I pamiętam, że to było jedno z moich pierwszych takich małych marzeń gastronomicznych, żeby iść do takiego, wiesz, hamskiego przydrożnego tak. motelu, czy jakiejś takiej knajpy, gdzie się siedzi jak w wagonie, tak jeden za drugim. Przychodzi baba, bierze zamówienie, przy, przynosi ci, wiesz, z takiego termosu kawę nalewa tak. i wiesz, albo coś, to pamiętam właśnie jakieś Co? takie żarcie i udało mi się coś takiego kiedyś właśnie przeżyć, zrobić i, i, i to było fajne, bo to takie, wiesz, widzi się gdzieś tam na filmach i mówi, a, chcę zobaczyć, mm -hmm. jak to będzie, nie? I, I tak było rzeczywiście, i tak? I, ten, I tak było rzeczywiście, przyszła babeczka, wiesz wziąła za zamówienie, nalała każdemu po kubku lurowatej kawy i, i wiesz, i, i, i było mm -hmm. fajnie, nie? Ale mówię, a propos kuchni, no to wiesz, no, pff, nie wiem, szwedzka kuchnia pewnie jest takowa, ale no WK. gdzieś tam, wiesz, w Stanach to raczej no, Nowika pewnie się znajdzie, nie? ale mówię, gdzieś tam się jeździ po świecie to zazwyczaj wiesz, pizza włoska albo francuskie jakieś rzeczy to, to wycho wych wychodzą yy, raczej nie wychodzą tylko są uważane za jakieś takie może lepsze rzeczy, ale Ja tak powiedział że chyba tylko tak hmm. grecka, włoska powiedzmy i, i te właśnie hmm. tutaj Indyjska, powiedzmy, czy chińska. No, Paweł był w Grecji, więc on może powiedzieć więcej o greckiej kuchni. Ja kiedyś byłem w Grecji, ale pamiętam, że tak jak szybko przyjaliśmy, tak uciekliśmy z Grecji, bo był syf, ja brud i w ogóle okropne jeżelibyś, żarcie. Jeżeli byś miał w planach jeszcze raz Grecję, to ja bym ci polecał zrobić to właśnie to, co Paweł, czyli nie jechać na kontynentalną Grecję, tylko jechać na jakąś wyspę. Na przykład, mm -hmm. tak jak on tam pojechał, gdzie jest taka wiesz, naturalna, mm -hmm. jest taka, jakby to powiedzieć, no normalna, y, typowa grecka bez żadnego, wiesz, mhm. bez żadnego. Nieskażona tak. niemieckimi tak, i turystami. Tak, tak, tak, tak. Tam, gdzie wszyscy, mhm. tak, tam, gdzie wszyscy się znają od wieków i tak dalej. I tak no tak dalej. ja w ogóle wiesz? też, jak a propos właśnie wyjazdów, jak już tak rozmawiamy, nie chcę robić z siebie jakiegoś tam y, mega podróżnika, ale zazwyczaj staram się uciekać od tych głównych nurtów, czyli jechać gdzieś poza sezonem, tak. albo jechać właśnie gdzieś, gdzie nie ma turystów, gdzie właśnie zobaczyć trochę właśnie takich, wiesz, rzeczy, rzeczy naturalnych i też zasmakować naturalnych. W życiu nie byłem w jakimś takim, wiesz, resorcie, co, wiesz, masz wielki hotel i, i wielki, wielki basen i tysiąc osób i, wiesz, i żarcie od, od 9 do, do, do 13 śniadanie, a potem od 15 do 18 jest obiad, Dlatego... coś w tym stylu. Mhm. Więc, więc nawet jeśli czasami w takim, gdzieś jakimś hotelu się mieszka, to zawsze się zawsze bie typu się, za młodu, tak było, tak. jak z rodzicami się brało, to się FWP. jeździło do takich rzeczy, no, FWP i te sprawy, ale to czasami się po prostu jadło na, na zewnątrz, bo to jest właśnie, wiesz, cała przyjemność wakacji, nie jeść tego samego, jest. co, co tak. się je w domu, ewentualnie, tylko z Irlandczykami tak zauważyłem. Ile gdzieś jeździliśmy, to oni, może nie do McDonalda, ale wiesz, w każdym hiszpańskim mieście czy portugalskim jest jakiś Irish pub i oni pędzą tam i jedzą to samo, co, co, co jedli, co jedzą u siebie, nie? No i to jest tragedia. To, tak ja, ja tego akurat osobiście nie mogę przeżyć, nie? Że, ale no są też tacy ludzie. No, no nie można ich krytykować, że są gorsi albo lepsi. No tylko tacy są? są, no i tyle, no. Okej, okay, dobra. No to słuchajcie, tak. to powoli zbliżamy się do końca. Moje. ja tak. Było tam jeszcze jakieś tam pytanie, ale teraz zaskuruję zaskoczyć Filipa. Ja bym chciał się zapytać, co ty pijesz na co dzień? Ogromne ilości herbaty. Jakiej? Ogromne. Wiesz co, ja lubię. Mieszać, bo ja sobie kupuję taką sypką herbatę i sobie na przykład mam wielki taki szklankę od piwa, białego zresztą, taki jest niemiecki, holenderski piwo Hergarten albo niemieckie, taka półlitrowa szklanka i wiesz, i mam na przykład mocno, mocnego El Greya, takiego sypkiego i do tego dodaję sobie tam na przykład płatków róży albo jakieś herbaty, takie różne różniste i zależy od, od pory dnia, rano sobie na przykład Robię mocną w ciągu dnia, piję tych herbat 4-5. Ja tam z nerami mam trochę problemów. Akurat rok temu umarłem, więc dlatego mówiłem o mojej diecie mojej diecie bezglutenowej, że coś tam chcę zrobić z tym wszystkim, żeby pożyć trochę dłużej, ale, ale lubię właśnie mieszać w herbatach i właśnie różne smaki, ehm, nie takie spaczki. Tak. Wiadomo, że, że, że, że to jest najgorszy syf, ale właśnie jest możliwość kup kupowania i tutaj gdzie mieszkam, jak i gdziekolwiek gdzieś jeżdżę, to właśnie kupuję sobie takie herbaty sypkie i sobie mieszam różne duże ilości, zalewam wrząteczkiem hmm. i, i smakuje to bardzo dobrze I zresztą jestem też nieskromnie znowu powiem, jestem znany jako naj, najlepszy mieszacz herbaty w mieście, wow, więc więc, więc, więc tak to ten dziewczyny też na to lecą, więc No, no dobrze, widzisz. To, wró to wrócimy do tego tematu mieszania w przyszłości tak, ja w herbata powodzie, ja też piję dużo, dużo herbaty jeżeli w związku z tym, że masz kłopoty z narkami, to ja rozumiem, że ziemniaki powinny się jeść niesalone, to wiesz co? Najlepszy sposób na to, jeżeli robisz sobie potrawę jakąś, na przykład mięsną, czy coś tam, i która będzie z ziemniakami, to proponuję Cię po prostu ziemniaki obrać i włożyć do piekarnika, i wtedy w naturalny sposób będziesz miał ziemniaki upieczone, nadające się do jedzenia i nie. Ja wczoraj bataty sobie robiłem, takie pomarańczowe pokroiłem w plasterki i ten dawno nie, nie jadłem, ale też dobre. Takie słodkie ziemniaki, jakby no, ktoś nie bardzo. Widział, też są bardzo dobre. są ziemniaki dodaje się również do sosów, żeby je zagęścić. Ostatnio się o tym dowiedziałem. Mm -hmm, Dobra, słuchajcie, więc tak. Zostawiam y, wszystkich słuchaczy podcastu Anusz Widelec z niedosytem, ale obiecuję, że po, spróbuję y, y, y, Filipa namomić na jeszcze jakiś jeden odcinek może... Bo no to słuchaczy spytaj, bo to może być nudne ja i bie, potem powiedzą, tak, co to za, za głupi gościu gada no, i gada, nie? w porządku. A ja no. lubię takich gości. Lubię ludzi naturalnych i no akurat, wiesz, dobrze się wpisujesz w nasz podcast. To nie było wcześniej ustalone, ale teraz się dowiedzieliśmy więcej, co pije Filip i co jada, a jak te potrawy będzie, będzie szykował i nam o tym opowiadał i jakie potrawy mu sprawiają najwięcej kłopotów, dowiecie się z kolejnego odcinka w przyszłości podcastu Noż Wideres. Dziękuję Ci, Filip, za tą rozmowę. Dziękuję Ci za ten wywiad drobiazg smacznego jakiś dzisiaj, nagrywałem Walentynki, nie wiem czy to na pewno Walentynki nie pójdzie, dzisiaj jakaś romantyczna kolacja coś, te sprawy obiad. i, i potem wiadomo tak, bo ona będzie romantyczny obiad, obiad bo zaraz rzucam mhm. się do kuchni w nurt e, gotowania, chleb już jest upieczony więc mhm. jest niesamowity zapach w domu I, a, czyli żonę chlebem i solą, tak? żonę chlebem i pieprzem bo soli nie używamy, to jest biała śmierć w miarę możliwości Natomiast wieczorem, to na 21 dzisiaj idę do pracy, także spędzę drogę Aha. na motowayu, będę jechał do Manchesteru i wracam, mam nadzieję, że wrócę hmm. jutro nad ranem i zaczniemy zaczniemy weekend. To uważaj na, na wiatry i ten, i żeby Cię dowiało do domu i jeszcze raz ja ze swojej strony dziękuję za zaproszenie. Przepraszam, jeśli wydałem się zbyt mądraliński, ale ja już taki no, jestem się i się nie zmienię, więc To ja mogę powiedzieć tym, którzy nie słuchali innych podcastów y, autorstwa Filipa, że akurat w tym odcinku najmniej się jąkał, także jesteście szczęściarzami. <głosy> dziękuję, trzymajcie się, pa, smacznego. Dziękuję, pa. do usłyszenia, do, do smacznego.